Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 marca jest 11. Małgorzata Stwór, zapraszam na serwis trójki. Ciąg dalsze awantury wokół skoków. Mariusz Błaszczak z PiSu domaga się wyjaśnień m.in. od prezydenta i szefowej rządu. Na razie Polacy zajmują piąte miejsce, prowadzą Słoweńcy w planicy konkurs drużynowy w lotach narciarskich. Na czarnej liście Ministerstwa Sprawiedliwości w Moskwie już 49 organizacji. Rosjanie niestrudzenie tropią rzekomych szpiegów. Leszek Balcerowicz mówi o największej aferze finansowej trzeciej RP, platforma o patologiach wykazanych w raportach Komisji Nadzoru Finansowego. PiS uważa, że temat jest instrumentalnie wykorzystywany w kampanii wyborczej. Na początek serwisu wracamy do sprawy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że twórca skoków, senator PiS Grzegorz Bierecki, wyprowadził kilkadziesiąt milionów złotych do spółki, której dziś jest właścicielem i prezesem. Bierecki zaprzecza, twierdzi, że te zarzuty to zemsta sektora bankowego. We w Pierwsze posiedzenie specjalnej sejmowej podkomisji do spraw skoków, ale według Mariusza Błaszczaka z wiele w tej sprawie powinien wyjaśnić na przykład prezydent powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące jego syna i tego, czy miał jakiekolwiek związki z Fundacją ProCivili, którą zakładał ten pan P., który był szefem Rady Nadzorczej Skoku Wołomin. No i po drugie, żeby politycy Platformy wyjaśnili Michał Boni swoje związki ze Skokiem Wołomin, pani premier Kopa czy rzeczywiście miała pożyczkę w Skoku. Mariuszowi Błaszczakowi odpowiedział na naszej antenie szef klubu Platformy, Rafał Grupiński. To jest rzeczywiście mniej więcej ten sam zabieg, jaki Antoni Macierewicz stosował przy okazji udowadniania o stalowej brzozie i pelu, wybuchach kilku na pokładzie samolotu. A my z tą metodą, którą mieliśmy już do czynienia przy największej tragedii, jaka się w Polsce zdarzyła, czyli katastrofy samolotu prezydenckiego. Prokurator Generalny ujawnił wczoraj, że śledczy prowadzą ponad dwa tysiące spraw dotyczących skoków różnego kalibru spraw. Od szkody sięgającej półtora miliarda złotych to przypadek skoku Wołomin po kilkutysięczne wyłudzenia kredytów. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Murenka i Aleksander Zniszczą to polska drużyna skoczków startująca w zawodach na mamucie i skoczni w słoweńskiej planicy. Na razie Polacy zajmują piąte miejsce, prowadzą Słoweńcy. Zanim jednak rozpoczął się konkurs drużynowy podczas serii próbnej Kamil Stoch ustanowił nowy rekord Polski w długości skoku. Mistrz olimpijski skoczy z Soczi przeleciał w powietrzu 238 metrów. Poprzedni rekord wynosił 232,5 metra i też należał do Stocha. Rosyjska prokuratura bezlitośnie tropi rzekomych zagranicznych agentów na czarnej liście Ministerstwa Sprawiedliwości znalazło się już 49 organizacji. Niemal wszystkie zaangażowane są w obronę praw człowieka i wolności obywatelskich. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjscy prokuratorzy tropiący zagranicznych agentów nie interesują się podstawową działalnością kontrolowanych organizacji. Interesuje ich jedynie, czy korzystają one z funduszy zagranicznych i czy ich działalność nie wpływa na bieżące życie polityczne w kraju. Jeśli tak, to dana organizacja pozarządowa zostaje automatycznie wpisana na tak zwaną listę zagranicznych agentów. Jakują to prezydent Władimir Putin niech społeczeństwo wie, kto i za czyje pieniądze wtrąca się w wewnętrzne sprawy Rosji. Przedstawiciele organizacji wpisanych na taką czarną listę twierdzą, że narusza się ich dobre imię. Tak szanowane na świecie stowarzyszenia jak Memoriał i Ruch o Prawa Człowieka poskarżyły się na decyzję Ministerstwa Sprawiedliwości w Sądzie, ale tam uznano, że resort ma rację. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Takiej informacji chyba się Państwo nie spodziewali. Według ekspertów onz na świecie zwiększa się powierzchnia lasów, a spada emisja dwutlenku węgla. Bardzo poprawia się sytuacja w Ameryce Północnej czy Azji, najgorzej jest nadal w Ameryce Łacińskiej. I o tym w Międzynarodowym Dniu Lasów. Rafał Motriuk. Zwykle, gdy las jest wycinany dla potrzeb rolnictwa, pozostawione drewno jest spalane lub rozkłada się. To wiąże się z emisjami dwutlenku węgla do atmosfery, a to przecież właśnie lasy pochłaniają CO2. Teraz tempo wycinania lasów spada, zwłaszcza w tropikach. Jednocześnie powierzchnia, jaką zajmują lasy, rośnie, mówi analityk ONZ Kenneth McDicken. W Ameryce Północnej, Europie czy Rosji rozrastają się te tak tzw. zielone płuca, czyli miejsca, w których więcej dwutlenku węgla jest pochłanianego niż emitowanego. Ale nie jest tak wszędzie. W Ameryce Łacińskiej tych zielonych płuc jest coraz mniej, dodaje McDicken. Jego zdaniem świat powinien zastanowić się, jak produkować więcej żywności na tej samej powierzchni upraw, tak by nie wycinać lasów? W Ameryce Łacińskiej jedną z głównych przyczyn wycinania lasów jest właśnie zdobywanie terenów potrzebnych do hodowli bydła. To był serwis trójki. Dziś na przemian słońce i chmury od północnego zachodu w głąb kraju przemieszcza się strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem i według synoptyków tylko na południowym wschodzie do końca dnia będzie pogodnie. Od 6 stopni nad morzem do 12 w centrum i 14 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia strona medalu, a w niej Justyna Kowalczyk zaskoczy niejednego kibica. Zastanowimy się też, w jakiej formie są nasi piłkarze na tydzień przed arcyważnym meczem z Irlandią w eliminacjach Mistrzostw Europy. Posłuchamy Joanny Jędrzejczyk, pierwszej polskiej mistrzyni świata w mieszanych sztukach walki i zaprosimy na Orlen Warsaw Marathon oraz turniej finałowy Ligi Mistrzyń w siatkówce. Proszę nas słuchać w niedzielę od godziny 17. Michał Szański i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem programu jest Grupa Azoty, współorganizator Final Four Ligi mistrzów 2015. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić najnowsze technologie w supercenie, możesz użyć rodziny. Cioci Wandzi, ojciec szwagra ze strony matki mojej sąsiadki jest tu prezesem. Oczekuję rabatu. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Tylko teraz, na przykład, telewizor 47 cali Panasonic Smart TV 3D TV Anywhere klasa A za 2699 zł lub w 30 latach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.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 Od czwartku do niedzieli w MediaExpert. Wymień swoją starą pralkę, lodówkę, zmywarkę na nową. Taniej nawet o 500 złotych.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 Teraz twoja kolej. Volkswagen Easy Drive będę płacił bardzo niskie raty. Twoja kolej. Mogę wybrać dowolny model samochodu. Twoja kolej. Bez problemu zamienię auto na nowe. Już za trzy lata. Twoja kolej. Przyjdź na weekend Easy Drive do salonu Volkswagena. 20-22 marca. Poznaj rewolucyjny program finansowy. Sprawdź też weekendową ofertę specjalną. Teraz twoja kolej. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po jedenastej. Tak ogólnie to był słaby, chorobity i niewielki Ale straszny pies na baby zwłaszcza Na xl -ki, kiedyś wreszcie się ożenił Mówi do niej per kobieto, nikt jej nie zna po imieniu Ale wszyscy wiedzą, że to Baba na psy, baba na psy Ten świat cały psu na budę Baba na psy, baba na psy Zwłaszcza na rudę Życie tak ją nauczyło Rudy pies czy ruda suka Wie co to prawdziwa miłość I cię nie oszuka Facet w wbije w pierści Choćby był rodzonym bratem Taki z sierścią czy bez sierści Facet wredny jest, a zatem Baba na psy, baba na psy Ten świat cały psu na budę. Baba na psy, baba na psy Zwłaszcza na rudę Rudy pies ma więcej błysku i polopu Niż mężczyzna głos wybrzeża nosi w pysku Choć to lubelszczyzna Nigdy w życiu nie miał kaca Nie tłumaczy się kolegom, że za chwilę musi wracać Bo tam w domu czeka jego Baba na psy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 Ludzie uwierzycie, w bezgraniczną moc miłości Pies na baby spędzi życie Z kobietą przy kości, a jak odejść będzie trzeba, W jakąś wiosnę albo lato, wezmą ich do psiego nieba, bo zapracowała na to Baba na psy, baba na psy Ten świat cały psu na budę Baba na psy, baba na psy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 Baba na psy, zwłaszcza na chródę. Baba na psy, rok liryczny, aranżacja i produkcja Łukasz Borowiecki grają. Krzysztof Kawałko, gitara elektryczna Wojciech Stec, gitara akustyczna Łukasz Borowiecki, gitara basowa instrumenty klewiuszowe, chórki Michał Brendal, perkusja na śpiewa, oczywiście autor tekstu Artur Andrus to piosenka z muzyką Łukasza Borowieckiego ta wersja, baby na psy kończy płytę cyniczne, cury, curychów. Właśnie taka rock and rollowa. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa w Markomani z etykietą zastępczą ponownie. Zarzekałem się, że miało być jazzowo, tak? To bardzo proszę. Na podstawie analizy Monalizy Ludzkość zna jej DNA i myśli tok Mona Liza myśli, kiedy zniosą wizy I że chyba mi ostatnio siada wzrok A jak wróci z delegacji mąż mój kupiec to pójdziemy do fryzjera w ostrzyc psa i że znów trzeba dzieciom coś upiec do apteki iść po leki a gdy ćma światło dnia już się wedrze ktoś przy katedrze smut na klarnecie gra. Tego wdzięku chyba znam Czy ty wiesz, że twa babka w pasłęku Obok fosy strzygła włosy A twój dziad dziesięć lat miał legalnie Wypożyczalnie łasic dla zamężnych dam Taka to podróż w różne strony na różne półki z płytami wspomnienia na tej płycie cyniczne cury curychu Artur Andros jego nowy album już jest i pewnie jeszcze nie raz usłyszą państwo piosenki z tej płyty na antenie trójki oczywiście na antenie trójki serdecznie polecam tę płytę Artura 16 minut po 11.00 miało być jazzowo i będzie w tej drugiej odsłonie markomanii. Zajrzymy bowiem do Wrocławia, bo tam już niedługo, a dokładnie rzecz biorąc, niech zerknę do komputera, w połowie kwietnia, od 14 kwietnia, święto jazzu, jazz nad otro. 51. Festiwal Jazz nad Odrą. Od 14 do 20 kwietnia we Wrocławiu program Trzecie Polskiego Radia ma zaszczyt patronować temu wydarzeniu. A wśród artystów, którzy zapowiedzieli swój udział jest też Kuba Płużek. Nie solo, tak jak tutaj spłyty płyty Eleven Songs w wersji polskich druk, ale z kwartetem 18 kwietnia pojawi się na festiwalu Rzys nad Dodrą. Wielu znakomitych artystów zapowiedziało przyjazd do Wrocławia Lars, Danielson Marius, Neset. Artur Dudkiewicz także ze swoim trio zagra płytę Prana. David Sanborn. Można by wymieniać długo. Aga Zarian, Zoar Fresco, Quartet. A nad wszystkim czuwa dyrektor artystyczny imprezy Leszek Mosdżer. O Dżesie na Todrą w Trójce na pewno Państwo jeszcze niejednokrotnie usłyszą, bo przypomnę, Trójka patronuje w tym roku festiwalowi z wielką radością. 19 kwietnia na tym festiwalu we Wrocławiu kolejni nasi dobrze znajomi Myrczek i Tomaszewski. Uh... It was composed by Eddie Harris late one night. Well, he took it and he moved it and he proved it. And it's so cool that he was feeling nice and free. And that's the way it's ought to be. Yeah. As you put your feet together then you do a little walk. It doesn't run and then you. You throw and now we both are getting better Then you stop and hold together. Bumping asses all around, yes! Freedom jazz dance, freedom jazz dance. Because you put your feet together, then you do a little walk. You dance around and then you have a little talk. You grab her and you throw and now we both are getting better Then you stop and hold together. Bumping asses all around, yes! Freedom jazz dance. Freedom Jazz Dance Freedom Jazz Dance Oh Freedom, Freedom Jazz To lose in our lust and minds, yeah. I'll grant you through my desire a medium to shine. Ooh, well. Baby, I wanna take you there so badly. Where the moonlight lights up the faces of those who desire. Baby, let's breathe the air heavy of whispers. While bending our knees in rhythmical order of an ancient madness. Dział płci w drodze filogenetycznej przygotował mózg z ssaków, zwłaszcza w rzędzie naczelnych, do działania anisotropowego, czyli dwubiegunowego. Płeć to nie wyłącznie problem prokreacji i kontynuowania gatunku, wśród naczelnych, był podstawą podwójnego behawioru mózgu znamiennego dla płci męskiej i żeńskiej, z całym bogactwem odbioru i zróżnicowania głębią przeżyć otaczającego nas świata. Mówiąc o człowieku, należałoby te dwa sposoby zachowania traktować we współzależnej akcji. To dopiero może dać pełne zrozumienie człowieczeństwa. Komplementarność płci, czyli wzajemne dopełnianie się, It has psychiczne w tworzeniu gatunku ludzkiego. Press you put your feet together, then you do a little walk. You dance around, then you have a little talk. You grab her and you throw her, now we both are getting better, then you stop and hold together. Bumming asses all around, yes! Freedom jazz dance, freedom jazz dance. Freedom, jazz dance Freedom, jazz dance First you put your feet together Then you do a little walk You dance around Then you have a little talk You grab a and you throw and Now you both are getting better Then you stop and hold together Bombing asses around Yes! Freedom, jazz dance Freedom, jazz dance Freedom, jazz dance Freedom, freedom, freedom, jazz dance Everybody's feeling good Everybody's got dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. przy mikrofonie, Paweł Tomaszewski przy fortepianie. Album nosi tytuł Love Revisited. Polecam całą, znakomitą płytę duetu. 11.30, teraz z nowej płyty Moon City, Piotr Wójcicki. Silver Stardust to kompozycja oznaczona numerem drugim na płycie Moon City Piotra Wójcickiego. I tak się kończy nasze spotkanie w Markomanii z etykietą zastępczą. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, dziękujemy pięknie za wspólnie spędzone dwie godziny. Dzisiaj wyjątkowe także spotkanie z panem Słukiem, bowiem... Dwie kobiety się pojawią Marta Lipińska a, i Ewa Gawryluk. A na do usłyszenia jeszcze zespół tych Globe Trotters usłyszymy się po dziesiątej, ale wieczorem. Mariusz Owczarek, dziękuję raz jeszcze. 229. Od wielu lat. No i mnie nauczył. A wuj na zasłużonym wypoczynku, prawda? Tak, do wód pojechał. A ja właśnie wróciłam z wód, a ściślej biorąc z wytwórni wód mineralnych Jasieniko, gdzie pracowałam przy, przy zmywaniu i napełnianiu butelek. o też w ten sposób spędza uro. Też w wytwórni. I, i, i bardzo słusznie. B bardzo przyjemna praca. No, w warunkach takich, no, można powiedzieć, mineralnych. I gazowanych. Aha, to wujo, na gazowanych? Naturalnie gazowanych. Ekologia. Aha, rozumiem. Ja też. N nie wiem, co się dzieje, ale jakoś, ale jakoś tak słabo panią słychać. Może dlatego, że za drzwiami jestem? A, oczywiście, że tak. A, a dlaczego pani nie wejdzie, pani listonoszko? Bo pani mnie nie wpuściła, jak na razie. A <laughs> patrzcie państwo, a, a to dopiero. No, no, no, no to otwieramy. <gry> Taka szpara w drzwiach właściwie powinna nam wystarczyć, bo, bo, bo sporo pani, yy, od pani wuja słyszałam, ale y jeszcze pani nigdy nie widziałam i dlatego jednak muszę być ostrożna. Ja też pani nigdy nie widziałam. Oho, jaka pani duża. – A pani jest mniejsza niż myślałam. – nie, nie mniejsza, tylko stoję niżej, a, a, a pani wyżej. W, w przedpokoju jest wyżej, a, a w pokoju z kolei niżej. Chociaż moim zdaniem powinno być dokładnie odwrotnie. – a, a pani zdaniem? – Odwrotnie. – Ale odwrotnie niż ja uważam, czy w ogóle odwrotnie? Niech się zastanowię. A tam, a tam. Niech się pani nie trudzi. Nie będziemy przecież rozmawiać o tym, czy w przedpokoju powinno być wyżej czy niżej. <grym> A zresztą to są moje prywatne sprawy, a pani ma na pewno jakieś swoje prywatne sprawy, do których przecież ja się nie wtrącam Ja też się nie wtrącam, wujo mnie latami uczył, że listonosz nie powinien się wtrącać do spraw adresatów Listonosz, mówi wujo, chociaż swoje wie, to zawsze trzyma mordę w kuble O, dosadnie powiedziane, no ale oddaję ideę Najpierw zrozumiałam to dosłownie i o mało się nie udusiłam, ale teraz to już wiem, co wujom miał na myśli. Nawet kiedy przypadkiem rozerwie mi się jakaś koperta i wypadnie z niej jakiś list, który niechcący przeczytam, to za chińskiego faraona nie daję po sobie poznać, że czytałam. No, no, nie jestem w tej chwili całkowicie pewna, czy byli chińscy faraonowie. Nie, nie wiem. A, a pani? Też nie jestem pewna. No to więc do rzeczy. Do rzeczy proszę bardzo. Proszę bardzo. Mam tutaj dzisiaj dla pani rentę. Wiem. Niech hmm. mnie pani nie bierze za idiotkę. Bardzo przepraszam, ale musiałam od czegoś zacząć. Trzeba było jakoś delikatnie. Hmm. Ręteczkę mam dzisiaj dla pani. O, ręteczkę. To jest właśnie to, to, co chodzi. Ręteczka. Bo koło renty to, to suma ta nawet nigdy nie leżała. Leżała? Kiedy? Na poczcie, a nawet jeszcze i teraz w torbie. Niech pani pokaże. Proszę. A, bardzo ładną ma pani torbę. Wujowa. M mimo wszystko jest ładna. Dowodzik mi pani okaże. A po co? Co to pani nie wie, kim ja jestem? Wiem, ale przepisy, no Nie? dobrze, to chociaż numerek i seryjkę, niech mi pani przedyktuje, muszę tutaj napisać komu wydałam gotówkę. Ważniejsze jest to, żeby pani wiedziała, komu jej pani nigdy pod żadnym pozorem nie ma wydawać. To wiem. To mi akurat wujo wbił do głowy kijem baseballowym. Pod żadnym pozorem mam nie wydawać pani renty panu sułkowi. Choćby płakał i błagał na kolanach i całował mnie po rękach, tak jak co miesiąc wuja. – O tak, tak, ale, ale na tym nie koniec. Pan słek potrafi się czasem zaczaić na pani wuja w krzakach za pocztą i czekać tam na, na pani wuja trzy albo cztery dni, aby kiedy przychodzi ta moja renta molestować pani wuja podczas jego drogi przez las. Próbował tego jego zdaniem niezawodnego sposobu ze sto razy, a kiedy się przekonał, że coś tu nie gra, zaczął kombinować jeszcze chytrzej. I przebiegle. Kilka razy odzywał się za tych drzwi, przez które teraz rozmawiamy. Moim głosem i innym razem przebierał się za kobietę. Naprawdę? Jak pani myśli, naprawdę? Wypychał sobie tu, o, o, o, o tutaj Ma... watą i skarpetkami. Obwiązywał głowę chustką i... A... I robił to pani wujam A to spryciarz. Ale i tak nigdy pani szanowny, oczywiście wuj, nie dał się nabrać i nie wypłacił mu ani grosza. Bo wiedział, że jak to zrobi, to żeby nie wiem co, będzie musiał oddać ze swoich. No tak, za błąd listonosza odpowiada listonosz. No pewnie. Takie mamy zasady u nas na poczcie, przynajmniej. I, i, i bardzo je popieram. Ja tak samo, dla mnie to honor jest najważniejszy. A nie wygląda pani ale najważniejsze? No, bardzo możliwe. W każdym razie z minuty na, na minutę coraz bardziej mi się wydaje, że nie jest pani bynajmniej panem słukiem, tylko sobą, panią Elizą wiejską, Zarabiejską, zarabiejską. No, niech się pani tak nie poci. Dobrze. Tym bardziej, że właśnie postanowiłam... Że wypłacę pani tę... pani rentę. Renteczkę. R renteczkę bez zbędnych formalności. Ostatecznie numer dowodziku. Przepiszę sobie z raportu wuja. Wypłacamy? Wypłacamy, wypłacamy. A na co czekamy? No to wypłacamy. Tyle, a tyle, czyli tyle, co zwykle złotych i 40 grosz. Chyba 46. sześć. za A rzeczywiście... 46. Pamięć jeszcze mnie nie zawodzi, jak na razie. Wypłacamy z końcóweczką? No pewnie. Myślałam, że... Nie, nie, nie, nie, nie. jeszcze czego. 46 groszy to to, to jest kupa forsy, a, a pieniądze musimy jednak szanować. A ja myślałam, że za taki kawał drogi przez las z taką furą forsy w torbie... A którędy pani szła? Koło sosny. E, trzeba było na skróty, przez okopy... Hmm to jest jakieś 200 metrów bliżej. Zamiast narzekać, trzeba trochę inteligencji. Inteligencji. No, ale następnym razem już będzie pani wiedziała. Przez okopy, w których siedzieli partyzanci podczas okupacji. A po co? No, żeby ich nie było widać. A, rozumiem. No, nie mam 6 groszy. A ile pani ma? 20. No, to niech pani mi da 20, a jak pani przyjdzie za miesiąc, to pani się 14 odda. A za miesiąc to już wuj sobie odbierze osobiście. I, I jego szczęście, po tylu latach pracy zasłużył sobie na coś. Mam wrażenie, że dopłacam do tego całego interesu. Nie dość, że się namordowałam, to jeszcze guzik z tego mam. No, no, no, niech pani nie będzie, poszczelna! Kiedy byłam w pani wieku, w ogóle nie, nie pracowałam będąc na łasce i nie łasce rodziców, a także i, i, i dziadków, i stryja Huberta. A kiedy zakochałam się w panu słuku, to musiałam pójść z domu, gdzie mnie oczy poniosły. Tak mnie znienawidzili. Wyklęli mnie po prostu raz na zawsze. Taka jest, jak pani słyszy, siła miłości z jednej strony i potęga nienawiści własnego rodu z drugiej. Ale co pani może o tym wiedzieć? Właśnie jeszcze nic. Szkoda, szkoda. Do widzenia pani. Do widzenia, do widzenia. I przez okopy, przez okopy. Tymczasem gajowy marucha nawet do własnej szopy także chodził przez okopy. Do usłyszenia. Autopromocja. Pytania i nieoczywiste odpowiedzi. Najchętniej by odpowiedział tak, jak odpowiadała mi moja babka, kiedy zadawałem pytania niewłaściwe. Nie garb się. Profesor Henryk Samsonowicz w Biurze Myśli Znalezionych. Na trójkowej scenie Krzysztof Napiórkowski. Każdy rozbitek od wie, gdzie leży ta kraina. Biuro Myśli Znalezionych w niedzielę tuż po 21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 Świętujemy 20-lecie Kanal Plus w Polsce Z tej okazji w najbliższy weekend zobaczysz kinowe przeboje X-Men Przeszłość, która nadejdzie i Jack Strong Piłkarski hit, słynne El Clasico Oraz wyjątkowy koncert Lady Gaga i Tony Bennett Skorzystaj, bo tylko teraz możesz wypróbować Kanal Plus za jedyne 20 zł miesięcznie Szczegóły na ncplus.pl od czwartku do niedzieli w MediaExpert Wymień swój stary telewizor Na nowy telewizor Smart TV Taniej nawet o 600 zł Media.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 On uwielbiał wielkanocne pieczenie Pyszny stek z rozbefu Mięciutka łopatka Krucha polędwica Ona także kochała wypieki Mazurki, serniki, babeczki, kruche ciasteczka Czy spotkają się w jednym miejscu? Tak, bo w hipermarkecie Carrefour każdy znajdzie coś dla siebie Carrefour poleca wszystko na Wielkanoc W roli głównej cukier złoty 69 zł za kilogram I zadowolona na święta rodzina Oferta ważna do 23 marca Carrefour pozytywnie każdego dnia Opowiadaj, jak to się stało, że organizm puścił wodze fantazji? Normalnie no, wszedł do placówki banku, bo właśnie dni otwarte miniradki trwają. I? I wziął miniradkę. Normalnie, racjonalnie i w dodatku na remont. Ach, te ludzkie fantazje! I ty puść wodze fantazji. Przejdź w sobotę 21 lub 28 marca do wybranych placówek PKO Banku Polskiego na dni otwarte miniradki. Lista placówek dostępna na pkobppl. PKO Bank Polski. Dzień dobry.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 soku w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, wywołanym przez że dotwórcza w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Przeciwskazania wrażliwość na substancję czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą ciężka niewydolność nerek. Podmiot odpowiedzialny bioprofil Polska Spółka zo Jak jednym słowem opisasz mój turc z kurczakiem i cimiankiem? No nie wiem kurcze Że jest pyszny kurcze Że jest kurcze aromatyczny. No i że jest jednym słowem lepszy niż to Karola kurcze No kurcze no